Witamy no hej, w tym durnym dniu. Ale cieszka. No to Marta no. No Jak i Marek no, żeby tak wszyscy wiedzieli, czyli nasz podcast MMM-y: podcast o niczym, czyli o nas. O niczym Dzisiaj będziemy do, dogrywać do tego podcastu, to co nagrywaliśmy sobie w nocy, w kinie. A, no. I jeszcze coś tam mieliśmy, jakiś, muszę posprawdzać. W każdym razie będą dodatki. Ten podcast nie będzie jakiś długi, mam nadzieję. Jeszcze mm, dzisiaj nagraliśmy mm, odcinek specjalny, bardzo ciekawy odcinek specjalny z naszymi znajomymi. I co teraz mi powiesz, kochanie? Ty chciałaś dzisiaj powiedzieć coś o tym wspaniałym dniu. To jest popieprzony. Marta je w tym o... momencie, więc się nie martwcie. Przełknę. Oh. No, więc Dzień jest do dupy, zaczął się źle, ponieważ w nocy już zasnęłam, zasyp... znaczy nie zasnęłam, może zasypiałam, tak przysypiałam na filmie, można tak powiedzieć, na incepcji, byłam wściekła potem wychodząc z kina, ale ja sobie myślałam, dobra noc jest, będzie jutro lepiej, bo znaczy czy dzisiaj, ale później, bo miała być impreza. Oblewanie mojego mojej magisterki czeka na to miesiąc Kumpela mi obiecała kamikadze, że przyniesie I już, że koleżanka jeszcze jedna z Szczekera i będzie fajnie i w ogóle zaposiedzimy, posiedzimy, trochę się napije No, ale wszystko nam pokrzyżował Jeden debil, którego już teraz Mogę przyznać, że go nienawidzę Wiem, że to nie jest posła chrześcijańska, ale po prostu Dzisiaj go nienawidzę Mam takie uczucie i pewnie Jezus też miał uczucie, że kogoś, nie wiem, nie lubiał, był zły, nie wiem. No nie, nigdy, nigdy w stosunku do ludzi, to tak nie możemy powiedzieć. Jezus nigdy w stosunku do ludzi nie mówił, że ich nienawidzi. On nienawidził ich uczynków, ale samych ludzi nigdy nie. Więc to też, wiesz, to rzeczywiście jest bardzo niechrześcijańskie. To on tego nie powinniśmy, nie powinniśmy nie, nienawidzić ludzi jakichkolwiek. No ale ja dzisiaj mam takie uczucie do Niego, to co mam zrobić? Może Go nie lubisz. Nienawidź to już takie bardzo mocne. Chociaż nie, nie, da nie lubiłam więc... go wcześniej, ale dzisiaj przegiął. Nie lubiłam go wcześniej. I dałam mu spokój, ja nie kontaktowałam się z nim, ale dzisiaj przegiął, ponieważ napisał rano taki kolej, że odwołuje bitwę, bitwę taneczną o to chodzi. Tak, mamy dzisiaj bitwę. Jeden na jeden, krampową. No i się przygotowywałem do tej bitwy. Byłem dzisiaj nastawiony bardzo bojowo rano. No ale niestety. No, mi pisał, że skręcił sobie kostkę, że możemy odwałać to. Po czym napisaliśmy, że tak, spoko napisał. No, okay, nie ma no, problemu, no, no. Zdarzają się, prawda? No więc całkowicie spokojnie wyjąłem sobie rzeczy, które miałem do krampu. E, no i sobie poszedłem na, na trening swojej grupy hip hopowej H&D Crew. Wszystkich pozdrawiamy. Znaczy Marta dzisiaj nie wszystkich. No, bez jednej osoby. Bez kogoś zielonego. E, dobra, to będzie o tym później mówić. No, a co dalej się działo? No, a dalej... No, dalej się przez to zaczęła atmosfera psuć, bo, bo musiał napisać się. Potem tamten koleś napisał, że jednak nie, że jednak przyjedzie, a Marek napisał, że już teraz nie ma po co przyjeżdżać, bo już nie wziął rzeczy i już... Jeśli ktoś coś odwołuje, za chwilę chce to, no to trudno. No, odwołał. Trudno, trzeba było powiedzieć, że a dobra, no to faktycznie przyjadę za tydzień. Albo innym razem. A on nie. No i Marek mu powiedział, żeby nie przyjeżdżał. Na to tam ludzie też zaczęli, że coś tam a, bo ty też jesteś taki zasadniczy i w ogóle i się zaczęła psuć atmosfera i wszystko się pokiełbasiło. No i potem oni jednak przyjechali. No, przyjechali. Tak. I właściwie nie wiem po co przyjechali. Hmm, dlatego, że ja hmm, wszystko rozumiem, że ktoś wysyła mi, to było trzy godziny przed tym, jak byliśmy umówieni, Wysyła mi SMSA. No, jednak skręciłem, znaczy skręciłem kostkę, niestety nie mogę przyjechać. No, umówmy się później. No więc ja jeżeli mu odpisałem, że ok, dobra, to widzimy się za tydzień. To jeżeli chciał zmienić zdanie, to powinien powiedzieć, słuchaj, wiesz co? Czy ja jednak mógłbym dzisiaj, bo jednak. Jednak mogę, no dam radę z tą kostką. A nie na zasadzie takiej, że on mi informuje, że. On jednak przyjedzie. Obligatoryjnie. Ja nie mam nic do gadania, bo on chce. No, to już był znany z takich wybryków, ale już przez te pięć miesięcy na szczęście go nie widziałam. Musiałam go znowu dzisiaj zobaczyć. Nic nie mówisz? I drugiego wdzięcznika, który z nim też przyjechał. Ja to już było... nie chcę nawet komentować ludzi. Wiesz? Coraz więcej jest ludzi, którzy no, w moim życiu coś sobie przegrali. No, już teraz jest za dużo. Ja cały czas, Marek powtarzał, daj szansę ludziom. Ale ja dalej jest, będę dawał szansę ludziom. A ja już niestety nie. Przepraszam, ale ja przez, jak teraz nawet przeglądałam, usuwałam stare smsy przez cały rok, ja wyciągam rękę do ludzi, a oni na niej napluwają, więc stwierdziłam, że mam to w dupie i od teraz nie będę się do nikogo odzywać, chyba że ktoś pierwszy się do mnie faktycznie odezwie, ale ja już nie będę prosiła się i czekała na kogoś, zapraszała, bo to nie ma najmniejszego sensu. No, wiesz no ja, ja jednak nadal będę to robił i nadal będę nakłaniał Martę, żeby jednak ludziom, którzy chcą szansę dawać tą szansę ale nikt teraz nie chce tej szansy, jak na razie nie spotkamy osoby, które chce szansy, bo ile razy można yy, ale ja ci, pisać ale ja ci mówiłem przecież, że to nie chodzi o to żeby na siłę yy, wciskać im się, tylko że jeżeli chcą, Ale ostatnio, bardzo. ale straciłam w ogóle ochotę mieć już kontakt z kimkolwiek z jakimkolwiek osobą, czy to jest kolega, czy koleżanka, po prostu mam no, gdzieś w przykro mi, w takim razie muszę się wyprowadzić, no. Ale to nie dotyczy rodziny, a ty jesteś moją rodziną. Ja Tylko nie jestem twoją no zna... rodziną, jestem twoim mężem. Ale to jest rodzina. Z rodziną to się dobrze wychodzi na zdjęciu. No dobrze. Będę w środku, bo cię wytnął. No, ale Dobry. to mi chodzi o znajomych, a ty jesteś moim mężem. Ja ze znajomymi nie chcę mieć nic wspólnego ostatnio. No, dobrze. A dlaczego? Co? Dlaczego no zaszli ci za dziś... skórę znajomych? Bo dzisiaj jedna kumpela, którą znam jeszcze dłużej niż yy, mojego męża, to przegięła, ponieważ yy, obiecała mi, że, że dzisiaj będzie ta impreza i w ogóle. No i nagle przez tą całą atmosferę, która się tam zrobiła, przez to, że ta, tej, w końcu nie było tej bitwy, bo, bo wszystko jakoś to nie wyszło po, po tej myśli, Natomiast zamiast podejść, widziałam, że już coś jest nie tak w tramwaju, ale nic nie mówiła, stwierdziłam, że nie będę, tam się, zapytałam coś, ale nic nie powiedziała wprost, że coś się nie pasuje czy coś. Po czym mówi, że a wróci na chwilę do domu, weźmie to, co miała wziąć, no i że przyjdzie zaraz do nas. Ale toś mi się właśnie wydało, że nie za bardzo. Ale sobie myślę, no nie, no przecież Marek mówił, żeby wierzyć w ludzi, więc chyba nie będziesz tak hamska, nie postąpi i, i przyjdzie, albo przynajmniej da znać. Ani nie przyszła, ani nie dała nawet znać. Znaczy napisała podobno koleżance innej, która tu była u nas, że przyjdzie za godzinę lub dwie, bo mama się źle czuje, siedzi z mamą. Po czym powiedziała, że... No, nie przyszła Te dwie osoby musiały już iść też wcześniej Więc w sumie impreza wyszła do dupy Bo to prawie nie była impreza si Posiedzieliśmy i w sumie Nawet nie było o czym gadać, bo Ale atmosfera pod, nie była transfera Nie odcinek specjalny. No tak, tak, z tymi właśnie dwoma osobami Które przynajmniej przyszły Tak jak obiecały One przynajmniej dotrzymały słowa To trzeba przyznać No, a ta jedna osoba O której właśnie mówię i jakoś nie mam ochoty się z nią kontaktować, i ani z nią rozmawiać. Może mi przejdzie za jakiś czas, ale jak na razie o tej osobie nie chcę nic słyszeć, ani jak nawet do mnie napisze, to od razu skasuję smsa. Um, ponieważ nawet, no mówię, rozmawiałam na chwilę na gadu-gadu i nawet nie potrafiła... Napisać, ja mówię Okej, okay, nie miałeś ochoty Nie wiem, coś się stało, trzeba było powiedzieć Słuchaj Marta, obiecałam ci to Ale może przenieśmy to na inny dzień Bo dzisiaj nie mam po prostu na to ochoty Przepraszam Cię, bardzo spoko. Okej, okay, dobra, no to trudno, przenieśmy sobie tam w ogóle imprezę, bym nawet odwołała to dzisiaj i byśmy sobie, nie wiem, przenieśli to na przykład, nie wiem, za dwa tygodnie. Są święta, by wszyscy mieli wolne, też można było się spotkać i, i trudno, byśmy po prostu przenieśli imprezę. A tak nie tylko mnie oszukała, ale mojego męża i te dwie osoby, które przyszły. Po części też? No nie po części, rzeczywiście. A. No, bo też w sumie powiedziała, że przyjdzie. Przecież nie tylko powiedziała i do Emo też napisała SMS-a, nie? No, wiedząc, jak blisko mieszkam, jeszcze poszliśmy do sklepu na chwilę. Gdybyś miała wrócić, to rzeczywiście zdążyłaby no. z nami. No, ale właśnie dlatego że byłem zdziwiony, że jeszcze jej nie ma. No, ale myślałem, że nie zachowa się w ten sposób. No, najwyraźniej ludzie tak czasem już mają. Ale mają za często, tak? Nie ja Czeka w poniedziałek poważna rozmowa też z jedną kumpelą, która w ogóle się nie zgadza z poglądami i uważa, że ostatnio się zmieniłam na gorsze i po prostu nie wiem. Wszyscy ostatnio mają do mnie jakieś pretensje o wszystko. i. i nie, może weźmiesz sobie dyktafon i nagrasz rozmowę? O, dobry pomysł. O, to będzie ciekawe materiał. Można coś z tego będzie wybrać. A, w tym podcaście będzie jeszcze fragment z biurwą. O boż. Tak, będzie na żywo relacja taka na na gorąco po spotkaniu z Biurwą i fragment tego, jak się spotkaliśmy z Biurwą. Ja tam ładnie to obrobię, zaraz spotkajam. Um, no, jeszcze? a a propos tego Biurwy, co nas spotkało, to jak ja to opowiadałam, w ogóle chwilę właśnie starałam się porozmawiać w tramwaju, jak jechaliśmy tym pierwszym, bo jechaliśmy dwoma, właśnie z tą osobą, to widać było, że już była antynastawiona do nas, ponieważ ja zaczęłam mówić o tym, co, mnie, co nas spotkało tam wtedy, ona mówi dlaczego ty byś chciała? Przecież normalne to jest, że trzeba mieć pieczątkę. Ja bym ci na pewno nie wydała bez pieczątki. No i tak się rodzą biurwy. Tak, precz wszelkim biurwą. No, no. A to myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy, bo jeszcze będzie mnóstwo materiałów dodatkowych które zaraz będę montował. No, więc jednym słowem do dupy dzień i wszystko mi zepsuł przez jednego debila. No, a teraz zaraz nastąpi, zaraz po tym jak skończymy, nastąpi krótka reklama pewnej strony, która nam bardzo pomogła przy tworzeniu podcastów. I... I co? I nastąpią materiały dodatkowe. Przepraszam, że będą tak chaotycznie troszeczkę ułożone, ale mam nadzieję, że że jakoś uda się z tego coś odczytać. No, to mówił Marek i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 No, witamy dzisiaj jest takiego nietypowego miejsca i już więcej chyba w tym miejscu nie będziemy. Czy jesteśmy na Uniwersytecie Pedagogicznym? W Krakowie, tak, na ulicy Podchorążych. Tak, pod tak. Wieczorem, wieczorem będziemy nagrywać skina, ale teraz nagrywamy stąd, opuszczamy to, będziemy zaraz spluwać. Tak, już więcej nie, nie będę w tym budynku, ponieważ odebrała właśnie swój dyplom magisterski i już mogę pocałować w dupę. Tak, ale nie wyjdziemy ten bo wyjście do łag. Aha, tak. Są dwa piękne wyjścia, pięknie zrobione, ale nie można nimi wyjść. No właśnie, tak to, tak to właśnie wygląda. Chodzimy sobie teraz po Schodkach. No, fajnie było, ponieważ nie chcieli mi wydać dyplomu. Ja umieszczę fragment, bo nagrałem panią biurwę. Ponieważ nie miałam tam... Miałam wypożyczoną książkę 4 lata temu, ostatnim razem. No i nie... Wbili mi pieczątkę... Potrzymaj i mu. Wbili mi pieczątkę do tego, do indeksu, ale nie wbili mi z powrotem, że oddałam. Tak. Ups, teraz przepraszam. No, muszę się ubrać. Czapkę, bo zimną. Yy, no i wyszło tak, że powiedziała mi, że muszę mieć pieczątkę, bo inaczej nie wyda, bo ona nie wie, że ja ten... Że ja już nie, nie zalegam z książkami. Ja Od czterech lat to by się upominali. Uwaga, Ale to. <głos> to Idziemy tylko do Pani. A ja mówię, no ale no to, że musi być, musi być pieczątka. Po czym zadzwoniłam w końcu, stwierdziłam, że już to, chcę mieć to To jest głowę. nagrane, ja to umieszczę, ja puszczę ten fragment z biur, rozmowy z biurą nasze. No, po czym zadzwoniłam w końcu do biblioteki i zapytałam, co mogę zrobić, czy może Pani jakoś telefonicznie potwierdzić, że ja nie zalegam z książkami, bo czterech lat tam nie byłam, nawet już jeszcze pod starym nazwiskiem, a już mam inne nazwisko, że nie zalegam. Ona w końcu mówi, dobrze, to spróbujemy. I poszłam w końcu znowu do tej pani i dała mi jej telefon. Do biurby nie Wystarczyło pani. tylko, że powiedziała, że nie zalegam, już w porządku, już mi wyda, bez niczego, bez pytania w ogóle. To się zastanawia, mówi ja dobrze, mogłam zadzwonić do mojej mamy i moja mama ma go powiedzieć, tak, pani Marta Głuszek nie zalega z książkami o czterech lat. Dziękuję, do widzenia. A y, ja tam chciałem, chciałem, znaczy zaproponowałem coś, co ma w jakimś sensie moc prawną, czyli oświadczenie pisemne, iż nie zalega Marta, to nie, to było złe. Telefon jest dobry. No to widzicie, no. A dobra, mam już to z głowy i już nie tak, muszę o tym myśleć. Tak, Teraz już tylko e, Marta jeszcze ma pracę, ja jadę do domku, znaczy muszę jeszcze załatwić dwie sprawy, jadę do domku, a potem idziemy na maraton filmowy i na maratonie filmowym na pewno coś nagramy. O, no, no, jeszcze ja w, ogóle... w międzyczasie muszę się przespać, bo przecież zasnę w kinie. W ogóle będę zmieniał stronę i adres strony i myślę, że już wtedy tak bardziej regularnie będziemy nadawać, bo w tym momencie przyznam, że ciężko mi się edytuje to trochę i, i nie chce mi się umieszczać, ale obiecuję, że w tym tygodniu już będzie. Dobra, no to na razie. Później coś dogramy. Are you going to, try to, fight? to ja fajnie udowodnę, jak pani zaraz w szkole. Ale zaraz... Musi pani ale... dać tak. i musi pani dojść do takiej... Nie chodź, nie w pieczątkach. A czy na kolei o podstawę prawną tego? Gdzieś informacje dla państwa musimy się rozliczyć z uczelnią. To jest forma obiegówki. Tam jest podaże z niebogówki. No dobrze, ale od czterych lat nie było nic pożyczane. Ale nie było żadnych problemów. Ale, no bo my sprawdzamy tylko na koniec studiów, przy odbiorze dyplomu. Wydaje mi się, sprawa, że co roku jest rok nie. Hmm. Nie Jest nie wiem, nawet nie to? na pół, nie. kolejne lata. Problemat naszej sprawdzamy przy odbiorze hmm. ja Nie wiem, bo ja mam tu bardzo starą ogóle. Już mają wszystkie pieczątki, które są w indeksie hmm. i jest informacja książki wypuszczona, musi być oba pieczątka książki zwrócona. Dobrze, a czy może być, być oświadczenie pisemne? Że nie no, do... mówiłam właśnie pani, że może podjechać wcześniej w do biblioteki, zanim tu przyjedzie i przyjąć Ale w tym momencie, czy może napisać oświadczenie? Ale nie, ja muszę mieć z biblioteki potwierdzenie. Nie pani no. potwierdza, z biblioteki. musi czyli, potwierdzić. Czyli rozumiem, że moja żona musi, musi udowodnić, że nie jest wielbłądem dla pani? Proszę pana, no, ale czy pan rozumie, co ja mówię? Ja rozumiem. Tutaj musi przynieść bibliotek że nie zalega z książką. Rozumiem, ale ja poproszę podstawę prawną tego. Wisi informacja... Ale od pani, studia. proszę, bo pani proszę wymaga tego. Kierownik. Ale to, to jest forma obiegówki i każdy student w ten sposób rozwija Rozumiem, się z podstawę prawną, tylko tyle chce. informacja w problemie. Ale Wisi to pani wymaga, a nie Ale tam jest informacja dla studentów, jak mają się rozliczyć z uczelnią. I każdy student, który przychodzi podbiór dyplomu, musi mieć wybite pieczątki z bibliotek. Dobrze, powie... poproszę podstawę prawną. Czy to, no to jest, jest decyzja od, od górna, od yy, dziekana. Yy, no, no. no dobrze, no ale pani wymaga, pani wymaga, tak. więc proszę, aby mi pani podała... Proszę iść do kierownika dziekanatu. jeżeli kierownik powie, że mogę wydać dyplom wydam. Z indeksem, że jest w tym książki. Gdzie się znajduje kierownik dziekanatu? Co to What the to is going to jest? Who the jest? are you? Dobra, no to jesteśmy to jest? w Czekamy na drugi film. Oglądaliśmy sobie Step Up. Witam. No, dobry był nawet. A dla mnie średni. O czym mnie się fajnie oglądał w Mogłam się bardziej wyłączyć. że jestem w kinie, tylko tak bardziej w filmie byłam. A, no nie, mnie oczy bolały. Nie, nawet nie. Nie że jest późna godzina, to ogólnie spoko. No, a teraz czekamy na Incepcję. O. Sorry, ale jem. Tak, Marta wcina MMS. No bo co my możemy jeść, prawda? <głos> Dokładnie. Już do, dojem jeszcze tego. Moment. Co mam jeszcze powiedzieć? Nie wiem, no spotkałem już dwóch znajomych. No, zobaczymy jeszcze kogo, kto się napatoczy. No i dzisiaj w ogóle znaczy ten odcinek będzie taki strasznie pocięty. Będą urywki z różnych miejsc. A no. Trzeba będzie jakieś podsumowanie na jak kimś gdzieś w tam... No chyba tak, tylko najpierw musimy to wysłać. No. I pora być wcięcia mniej więcej co, co gdzie jak. No, no, dokładnie. Nie wiem co mam mówić, szczerze powiedziawszy. Jest późno, nie myślę, więc wybaczcie. No w ogóle to znajdujemy się strasznie daleko od domu. Jakbyśmy mieli iść na nogach, to P łatwiej było chyba poczekać na pierwszy autobus. No, dlatego siedzimy tutaj do rana i dopiero wrócimy do domu. No, ale mamy dużą kolę, dużo węsów. No co powiesz jeszcze wszystkim słuchaczom, tym milionom słuchaczy tym milionom słuchaczy nie chcę jak w Radiu Maria. przepraszam e... znaczy, dobra, to ja chciałem pozdrowić Tomka bo wiem, że Tomek nas słucha regularnie tylon, tylon tylko się nie zdrać nie, no może nie będzie tak źle ale jutro się widzimy, nie, dzisiaj się widzimy już za kilka godzin się widzimy no może jeszcze trening dzisiaj no za 10 godzin a ja się może troszeczkę przespać. To się przyśpisz, jak dojedziemy do domu. To I będzie picie. Ale to w domu. Dobra, okej. Okay. Z domu. Właśnie się zakrztusiłam. Przepraszam, muszę się napić, coli. I... Napiszę. To było komisyjne picie coli. Dobra. To ja Ten urywek zostawimy teraz, a następny po następnym filmie. Chyba że nam przyjdzie coś do głowy, to jeszcze tak do myślimy. No, Dokładnie.